Jest 11.00. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualność jedynki Anna Kowalczyk. Dwoje Polaków zamieszanych w podpalenie zakładów zbrojeniowych w Czechach. Oboje usłyszeli zarzuty. Radioaktywne gasy w szkole w Jeleniej Górze. Wstępne badania wykazały przekroczenie norm. Policja rusza na drogi za świąteczną akcją, apeluje do kierowców o rozsądek. Dwoje Polaków podejrzanych o pomoc w podpaleniu hali produkcyjnej w Czechach. Kobietę i mężczyznę zatrzymali w Warszawie. Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oboje usłyszeli już zarzuty i trafili do aresztu. ABW informuje, że chodzi o pożar sprzed trzech tygodni w Pardubicach. Ogień pojawił się w hali zakładu zbrojeniowego, który we współpracy z izraelskim holdingiem Albit Systems produkuje drony. Radioaktywne gazy w szkole w Jeleniej Górze w trzech salach lekcyjnych podstawówki urządzenia pomiarowe pokazały przekroczenie norm radonu. Pomiary mają zostać powtórzone, bo są wątpliwości czy zostały prawidłowo przeprowadzone. Wcześniej szkolna piwnica przeszła remont, pojawiła się też nowa posadzka z hydroizolacją odporną na radon. Wprowadzony został również rotacyjny harmonogram korzystania z klas i wietrzenia tych pomieszczeń. Jelenia Góra i miejscowości położone w tym regionie leżą na obszarze naturalnego występowania wyższego stężenia radonu. Na stacjach bez paragonów grozy nasz reporter Maciej Jastrzębski sprawdza i pyta o opinię kierowców tankujących w okolicach Płocka i Włocławka. Część pytanych dziwi się, że ceny paliwa zmieniają się z dnia na dzień, ale większość rozumie, że bez regulacji górnej granicy ceny mocno by poszybowały. Z Maciejem Jastrzemskim teraz się łączymy. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Czy są tacy sprzedawcy paliwa, którzy przekraczają wskazany przez rząd pułap cenowy? O, sprawdziłem kilkanaście stacji znajdujących się między Płockiem a Włocławkiem. Nie natrafiłem na taką, która sprzedaje paliwo drożej niż górna granica ustalona przez ministra energii. A te pułapy, przypomnę, na dziś to 95,623, 98,684 i olej napędowy 7,65. Kierowcy jeszcze nie do końca, jak wspomniałaś, oswoili się z tym, że codziennie mogą na ich stacjach pojawiać się nowe ceny paliw. Jednym to odpowiada, innym jest obojętne, byle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 i 7,60 groszy. Część stacji paliwowych ustaliło ceny na maksymalnym pułapie, ale jest sporo stacji, w których ceny są niższe od górnej granicy. Maciej Jastrzemski, dziękuję za te szczegóły. Policja rusza na drogi ze świąteczną akcją i apeluje do kierowców o ostrożność. Aspirant Izabela Sreberska z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie zapowiada więcej patroli.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 Kolej też szykuje się na święta. PKP Intercity doczepi dodatkowe wagony do 150 najpopularniejszych pociągów. Frekwencja w pociągach ma być na bieżąco monitorowana i w miarę możliwości składy będą dodatkowo wydłużane. W okresie świątecznym na największych dworcach kolejowych w Polsce pasażerowie będą mogli też skorzystać z pomocy informatorów. Mają oni wspierać podróżnych m.in. w planowaniu przesiadek czy odnalezieniu właściwego peronu. To są aktualności jedynki. W Watykanie ostatnie przygotowania do Triduum Paschalnego. W Bazylice Świętego Piotra papież odprawiam mszę Krzyżma Świętego. O 17.30 z kolei w Bazylice Świętego Jana na Lateranie odprawi mszę Wieczerzy Pańskiej. To właśnie ona rozpoczyna w kościele Triduum Paschalne. Tłumaczy ksiądz Paweł Rytel-Andrianik, szef polskiej sekcji Radia Watykańskiego. Po raz pierwszy świętujemy z papieżem Leonem XIV. I to on sam jest architektem, jeśli chodzi o liturgię, tych świąt. To papież zadecydował, że jest liturgia chociażby wieczerzy pańskiej, msza święta, będzie w Bazylice Świętego Jana na Lateranie i tam obmyje stopy dwunastu kapłanom diecezji rzymskiej. Leon XIV zdecydował też, że w Wielki Piątek w Koloseum będzie niósł krzyż w czasie wszystkich stacji drogi krzyżowej.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 Dziś prawie wszędzie można liczyć na sporo słońca, więcej chmur tylko na południu kraju. Tam może popadać deszcza, w górach śnieg. Temperatura maksymalna przeważnie od 10 do 14 stopni, chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich od 4 do 9 stopni. Ciśnienie w Warszawie 1002 hektopaskale.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 like a bandit stealing time underneath the sycamore train cupid by the awesome valentines to my sweet lover and maid slowly but surely W radiowej jedynce pan Przemek napisał przed chwilą dzień dobry spod śnieżki. Przymroziło dziś wielenie nie Górze, rano było minus 4, teraz powoli temperatura rośnie słonecznie. W Karkonoszach miłego dnia z czterema porami roku. U mnie było minus 2, panie Przemku, choć gór nie widać. Eee, I taki był ziomb, chyba przez wilgoć wiszącą w powietrzu. Teraz już wyszło słonko tam pod Warszawą, więc, więc myślę, że będzie ładna pogoda. W tej godzinie o zwierzakach w podróży i w ogóle o tym, że to były wyniki, które mocno mnie zaskoczyły. Prawie połowa osób, które ma zwierzęta w Polsce, zabiera je ze sobą jadąc na święta 40- kilka procent prawie połowa bardzo dużo! Dlaczego tego zwierzaka nie można zostawić w domu? A jak go bierzemy, to jakie są warunki? A niektórzy potrafią ze zwierzakiem jechać za granicę z psem albo kotem. To o czym trzeba wiedzieć? Jakie przepisy trzeba spełnić? Jakie ryzyko nam grozi? Jakie są plusy? i Jakie są minusy w takiej sytuacji? Zaskakujące? Zaskakujące, ale skoro tak, to zapytajmy także to. Roman Czajarek, zapraszam. Cztery pory roku. Ale najpierw to, co toczy się taka walka, i widzę te SMS -y od Państwa pod 72 151. Multi Cooker Cook For Me Touch Pro z pokrywką extra crisp, cokolwiek by to znaczyło. Znaczy się taki na wypasie, wszystko mający. Za parę tysięcy złotych. Tak, tyle to kosztuje. 72 151, tutaj wysyłamy odpowiedzi, trzeba odgadnąć, co jest ukryte w naszym dźwiękowym rebusie, napisać, jakie Państwo z tym czymś macie skojarzenia i jak to zmieniło waszą, czy ogólnie naszą rzeczywistość. Odpowiedź numer 3. Generalnie mamy do wyboru kilka maszyn. Będzie to tam orbiterek, rowerek, stoperek, wchodzenie po schodach. Na tej maszynie, na której właśnie siedzę, jesteśmy w stanie zaangażować mięśnie klatki piersiowej oraz mięśnie ramion. Wyginam śmiało ciało. Dla mnie to. Mało. Czy to jest dużo robić na martwym ciągu 180 kg? Nie, to nie jest dużo. Kardio, w którym biegasz, przede wszystkim angażuje energię z glikogenu mięśniowego. Pomaga się zrelaksować, poprawia kondycję fizyczną, jak i psychiczną. 72, 151. Co to jest? Co tam jest schowane w tym naszym robusie? Bo ten multikuker, jak go włączycie tam do prądu, to tam jest taki ekranik i tam się pojawia taki napis... Co dzisiaj ugotujemy? Ciekawe, czy bez smartfona da się tym zarządzać. Czy tylko przez telefon. Ale bajer jest naprawdę. Sponsorem nagród jest marka Tefal. Producent urządzeń małego AGD. Sprawdź na tefal.pl Takie małe AGD to nie jest, bo to całkiem spore rozmiary, bo w środku można różne rzeczy ugotować. Kto by chciał wygrać? Niech szybko odpowiada więcej. Podpowiedzi nie będzie 72, 151 rozwiązanie. No tak za pół godziny mniej więcej. Nie wiesz jak bardzo chciałam odbudować nas A po drugiej stronie wciąż była twoja obojętna twarz Jaką odpowiedź, jaką odpowiedź da nam czas Jestem zmęczona na siebie, chora jestem tak po raz ostatni daję ci w myślach miejsce za Te lepsze chwile, gdy blisko byłeś i to na tyle. Chyba dosyć już ma. Taka być. Taka, być, taka być rachunek jest prosty nic ci nie każe zawsze możesz wyjść Zobaczyłem te badania i przecierałem w pewnym momencie oczy ze zdumienia. Nawet myślałem sobie przez chwilę, że tam jakiś błąd jest. Może tam mniej, albo ktoś się pomylił, ale no nie, no to jest dobrze zrobione. 45%. Prawie połowa właścicieli psów i kotów, jak są święta na przykład, to zabiera ze za sobą swojego pupila, albo pupilkę, albo pupilów, bo to przecież może być nie jeden zwierzak, w taką świąteczną podróż, bo uważa, że lepiej zabrać niż zostawić w domu. Dobrze czy źle? A jeżeli tak, to jak się przygotować? I czy plusy? przeważają nad minusami, a może odwrotnie. Może stres, jaki fundujemy zwierzakowi, jest tak duży, że może lepiej jakiegoś opiekuna znaleźć. Patrycja Polanowska. Dzień dobry pani Patrycja. Dzień dobry. Za Zaopsycholog, behawiorystka. Zabierać czy nie zabierać? W ogóle zacznijmy od tego, bo, bo może więcej szkód robimy niż pożytku. No i nie da się tak zero-jedynkowo, jak ze wszystkim. Bo to zależy od osobnika, nie? Czy, czy faktycznie ta podróż, te święta z rodziną, przyjaciółmi są dla naszego zwierzaka właśnie jakimś stresem, czy to, to dla niego dzień jak codzień. Hmm. No, ja tak chcę, no, po myśl, myśl, w ogóle myślę, że z psem jest prościej. Pewnie z kotem jest trudniej. Choć z badań wynika, że kociarze też koty potrafią zabierać i że to nie jest tak, że to tylko dotyczy psiaków. Z psem jest prościej w tym sensie, że on pojedzie i nie jest tak bardzo przywiązany do terytorium, ale i tak obcy dom, obce miejsce, może jakiś hotel, kompletnie obce zapachy. Przecież jak to jest jakaś rodzina na wsi, tam będą jakieś zwierzaki. Tam. To dopiero będzie. No, no, dlatego właśnie. Co my mu fundujemy? Po co? <śmiech> po co? No, trochę też dla naszego dobra i dla naszego dobrostanu, no ale też jeżeli mamy psa, mamy zwierzę, które jest do tego przygotowane od małego, gdzieś zabieramy, mhm. no to to nie będzie jakiś wielki stres. Oczywiście musimy też zadbać o potrzeby naszego psa na miejscu, zadbać o to, żeby on nie stał się tą maskotką tych świąt dla wszystkich dookoła, zadbać o odpoczynek, o wszystkie potrzeby. I najpewniej będzie okay. to twój? Mogę pogłaskać? No tak? I tak po kolei każdy, nie? Każdy po kolei, jeszcze jak są dzieci, no to wiadomo, chcą się cały czas bawić. My też często źle interpretujemy pobudzenie psa. Myślimy, że skoro biega, cały czas merda ogonkiem, no to przecież jest taki zadowolony. Mhm. A to może być właśnie jakiś objaw frustracji, stresu, nieumiejętności poradzenia sobie z tą sytuacją. Więc musimy zadbać o odpoczynek i miejsce spokojne dla tego mhm. naszego zwierza. Ale to po kolei. Załóżmy, że mamy taką sytuację na przykład z psem, że nie mamy nikogo, kto z nim wyjdzie. Wyjazd jest załóżmy dwutrzydniowy, więc robi się poważny problem. Z kotem to jeszcze można powiedzieć, zostawię kuwetę, wyczyszczę w dwie, tam przygotuję i zwykle kot ogarnie to wszystko. Co najwyżej wyje miski od razu, choć koty też potrafią sobie podzielić. Pies to wyje. Ach, jak będzie leżało mięcho, to, to on to wyżre tam czy tę karbę. Więc mhm. musimy go zabrać ze sobą. O czym pamiętać zabierając? O czym to zależy, gdzie zabieramy też, nie? No tak 300-400 kilometrów po Polsce powiedzmy. Nie na drugi koniec Polski, ale nie także do innej dzielnicy w naszym mieście. Okej, okay. no to jeżeli powiedzmy to jest tak podróż 3-4 godzinna, to raczej pies powinien ten czas przespać, jeżeli jest przyzwyczajony do podróży. Jeżeli nigdy nie podróżował, czy to mhm. samochodem, pociągiem, w zależności też czym jedziemy, no to może być problem. Samochód to chyba, jeżeli prywatny, to przynajmniej nie ma kłopotu, że wsadzimy i, i to miejsce jest. W pociągu mogę tak sobie psa wziąć? Czy, czy? Dla psa kupujemy bilet w pociągu normalnie. No dobrze, bilet kupiłem, a może być tak, że ktoś na siedzeniu obok powierzący nie życzy po prostu. No i co wtedy? No jednak, kurczę, jeżeli no. podróżujemy tą komunikacją miejską, jakąś zbiorczą, no to wszyscy wiemy. Jaki jest regulamin, jeżeli przewoźnik dopuszcza przewożenie zwierząt, no to ja też muszę liczyć się z tym, że to zwierzę może być. Mhm. Oczywiście, jeżeli zwierzę jest uciążliwe, no to zazwyczaj konduktor mm. gdzieś tam no, zadziała, no, nie? No, no, no, no, no, no. Dlatego no właśnie to przygotowanie zwierzaka. No, jeżeli nigdy mój pies nie jechał, no to ja bym się nie pakowała w taką podróż kilkugodzinną. No, no chyba, że naprawdę już nie mamy innego wyjścia. No ja już nie mamy innego wyjścia to... Teraz z kolei tak. Kota zabierać trudniej, ale zarazem łatwiej, bo bierzemy pojemnik, wsadzamy kota do tego pojemnika i można powiedzieć, że nawet jak o, w pociągu ktoś się buntuje, to ten kot tam jest, ale jest zamknięty. Nie drapnie, nie ruszy. Nawet jak, mówiąc wprost, przepraszam, siuśnie, czy zrobi coś innego, to jest to w środku tego pojemnika. Kot ma nieciekawie, ale, ale ca reszta ludzi nie, nie ma tego problemu, który mógłby się z psem zdarzyć. A może psa też w pojemniku? Też możemy przewozić psa w transporterze, no. jasne, że tak. I tutaj znowu przygotowanie psa do przebywania w tym transporterze. Zazwyczaj osoby, które podróżują, te psy są nauczone, one zazwyczaj leżą gdzieś między nogami opiekuna, może nawet pod fotelem, jak są mniejsze i raczej tych problemów nie sprawiają, ale tak możemy przewozić psa w kontenerze również. No tak, również. pociąg jedzie, jakbym jechał własnym samochodem, to mogę co pewien czas stanąć i nam no, pod to drzewko wyjść, pod krzaczek. A z pociągu nie wyjdę pod krzaczek, tak po prostu. Z pociągu nie wyjdę. To no no co, ale pieluchę właśnie... mu założę? No. No. Są, pieluchy dla zwierząt. Serio? Obszew, są. O kurczę, nie no, wiedziałem. No, Przepraszam. Ta podróż 3-4 godzinna, no to, to zdrowy pies na spokojnie powinien wytrzymać. Jeżeli nie wytrzymuje... Że wytrzyma to okej, okay, tylko czy zrozumie? On będzie wiedział, że, że tu w tym pociągu to tak nie, tak? No tak, no jakby nie, no psy nie są głupie też, nie? To nie jest tak, że gdziekolwiek wejdziemy, no to pies się tam od razu załatwia. Oczywiście samiec niekastrowany może mieć jakieś zapędy do znaczenia terenu, mhm. ale to jest znowu jakaś nasza odpowiedzialność, znajomość naszego zwierzaka i przygotowanie. I w kagańcu czy bez? Trzymając się tego psa. No powinienem w kagańcu, nie? Zazwyczaj przewoźnik ma w regulaminie, że powinien być kaganiec. W praktyce wygląda to różnie. No właśnie tego pytam. No. Prawo mówi kaganiec. Czyli dobrze mieć. Dobrze mieć, Bo jak nas złapią, mieć. będą problemy, tak? Trzeba mieć, tak. Trzeba no. mieć. To, czy on będzie ubrany, no to już. Mhm. Właśnie zależy też od tych naszych współtowarzyszy podróży, czy mają problem z tym naszym psem, czy nie. Dobra, czy zdarzają się tacy, którzy próbują zabrać zwierzaki za granicę? Pewnie się zdarzają. No, oczywiście, oni. że tak. Nawet ja zabieram. Serio? A pies czy kot? Pies. Pies. I jak? Samolotem? Nigdy. Samochodem. Aha, a dlaczego samolotem nigdy? Bo mój pies przekracza wagę, w której mógłby podróżować ze mną na pokładzie samolotu, a do luku bagażowego ja swojego psa nie chcę oddać. Moment, to od razu wyjaśnimy, bo znowu ktoś może nie wiedzieć. Czyli do pewnego momentu można zabrać psa, oczywiście kupując bilet dalej, załatwiając tak? to z przewoźnikiem, na pokład samolotu też stres. Natomiast od pewnego rozmiaru oddajemy go no trochę jak bagaż do luku bagażowego. Ale widziałem na własne oczy takich ludzi, co oddają. I nawet sobie myślałem, co ten biedny zwierzak tam w tym luku przeżywa w stresie, nie oszukujmy się też, w innej temperaturze i ciśnieniu, bo my ludzie mamy troszkę lepsze warunki na pokładzie niż ten zwierzak w tym luku, bo, bo nasze bagaże to wytrzymują. Tylko, że czemu psu czy kotu fundować coś takiego? No, ja też nie do końca rozumiem i uważam, że jeżeli bym musiała, no nie wiem, co by się musiało dziać, żebym naprawdę nie miała wyjścia, no to, mhm. no to oczywiście, że tak. No, tam jest klimatyzacja, niby te warunki są dostosowane, natomiast, no, no, no, no właśnie. No właśnie. No właśnie, oboje tu kręcimy głowami. No po co? Tak no jak pan co? mówi, po co? A ta podróż samochodem, jak pan... To mhm. Rozumiem, że duży piesek. 17 kilo. 17 kilo, okej. Okay. A podróż tak mniej więcej jakiej długości, w sensie godzin? No najdalej pojechaliśmy do Chorwacji. Nią. No to nieźle. Nie no to źle. paręnaście godzin jazdy jest samochodem. Tak? Nawet mhm. bez przystanku, a z przystankami to nawet dłużej. No właśnie, tutaj są przystanki i na załatwienie się, i na jakiś spacer, żeby ta podróż minęła spokojniej. No i tak jak potrafiliśmy bez psa. Jechać jednym zamachem do Chorwacji, no to tutaj jednak już braliśmy nocleg na trasie jeden, żeby Aha, żeby nam wszystkim było lepiej. Dobra, nie? jakieś papiery załatwialiście dla psa czy nie? Bo formalnie trzeba mieć, ale szczerze mówiąc, jak jedziemy na terenie Unii, to tam nikt nie sprawdza. Prawdopodobieństwo, że ktoś sprawdzi na granicę, tych przejść w dawnym rozumieniu już nie ma. Trochę tak, no ale to tak jakbyśmy stwierdzili, że nie wezmę dowodu, bo jest małe ryzyko, że ktoś mnie sprawdzi. Nie? No No, no to musi taką być. osobę. na drugi <laughs> okay. koniec, bo blisko Chorwacji <laughs> bez żadnych dokumentów wróciła się nie stało. Nikt nie sprawdza. No tylko po, po, po za, co, no, podziwiam, nie? szczerze mówiąc no, podziwiam. No właśnie, to też jakiś stres. No musimy mieć dla psa paszport oczywiście, to się wyrabia u weterynarza. No i warto sprawdzić wymogi kraju docelowego. Czego wymaga ten kraj? Bo mogą być o. oczekiwane różne szczepienia, różne badania, więc to już sobie sprawdzamy mhm. tam, gdzie jedziemy i załatwiamy. Warto mieć na uwadze to, że jakieś szczepienia zazwyczaj potrzebują 21 dni kwarantanny, zanim przekroczymy granicę więc jeżeli chcemy za dwa tygodnie wyjechać, to, to możemy mieć problem. Mhm. Okay. Czyli książeczka zdrowia Paszport, paszport, dokumentacja. Lepiej się upewnić, bo jak trafimy na jakiegoś służbistę, który, czy służbistkę, która nas będzie kontrolować, czy kogoś, to po prostu nawet w hotelu powie, czy w recepcji, że, że, mhm. że zgłosi to sprawdzi. Okej, okay, dobra. Daję kolejne pytanie, bo widzę, słuchacze podpytują. Niektórzy mówią, że nie wiem, czy to jest prawda. Tak jak są, jak jest Sylwester i zwierzęta się denerwują, niektórzy mają taktykę podawania różnego rodzaju środków uspokajających psom, czy kotom. Czy to jest dobry pomysł na taką podróż? Bo można by sobie wyobrazić tak, daj tabletkę i ten pies tam... I sobie śpi nie? Cichutko. Jeżeli dużym stresem dla mojego psa jest ta podróż, a muszę go wziąć, no to mm. oczywiście lepiej się wesprzeć jakąś farmakoterapią, e, oczywiście w, w konsultacji z weterynarzem. E, natomiast no jeżeli nie przyzwyczajałam swojego zwierzaka do podróży... A wydajecie, czy nie? toś wasze 17 nie. kilo? Nie. Nie. nie. nie, nasze 17 kilo wsiada, wskakuje do samochodu, z pierwsza do wycieczek i sobie tak Ona, tak? Ona, ona. ona. A jedzie w specjalnym pojemniku, czy sobie siedzi na siedzeniu spokojnie? Siedzi sobie na siedzeniu, ma specjalne szelki, jest wpięta do, do pasa bezpieczeństwa, więc w razie czego też jest bezpieczna. To jeszcze właśnie tylko powiedzmy tak o tych szelkach, bo niektórzy z Państwa tak pakują. Ja widzę czasami jadąc i widzę, że ten pies tam chodzi sobie swobodnie, na przykład po, w kombiaku po tej tylnej części. Rozumiem jako właściciel zwierzaków, że to fajne jest, ale wyobraźcie sobie gwałtowne hamowanie nie z waszego powodu, tylko na przykład ktoś wam nagle wybiega, czy ktoś was uderza. No, to się niestety zdarzyć może na drodze. Pies jest bez szansy, jak nie ma odpowiednich szereg czy pojemnika. Nawet szereg lepszy tak. niż pojemnik zdecydowanie. Pies jest bez szans. Pies może też dla nas stanowić niestety dodatkowe zagrożenie, jeżeli on zacznie po tym samochodzie latać. Mhm. Ale nawet w mniej takich drastycznych sytuacjach, po prostu jakieś hamowanie, pies spadnie z tego siedzenia i może też mieć jakąś tam traumę i już może się bać wsiadać do samochodu. Mhm. No I też po co nam to? No, zadbajmy też o to bezpieczeństwo. Siaka. Ostatnio tak jechałem w korku i kot patrzył na mnie za szyby przed samochodem. To był niekombiak normalny samochód. Tak się zastanawiałem, czy to jest wzrok kota zadowolonego, ciekawskiego, czy to jest wzrok taki mówiący wyciągniesz mnie to i zobacz, co mi zafundowali. A w tym roku już na koniec w domu święta, czy jedziecie też gdzieś z tym? Ja zostaję w domu, partner jedzie do swojej rodziny. Aby a pies Suczka. zostaje ze mną. Aha, w porządku. Czyli w dobrym towarzystwie. Patrycja Poladowska, Pięknie dziękuję pani Patrycji. Wszystkiego dobrego. Dla całej rodziny, dla zwierzaków też. Dziękuję. Oczywiście. Wzajemnie. Jedynka. To jest radio. Stand up little girl, broken can't be that bad We're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 Pogoda. Co my tam mamy z tą pogodą? Najcieplej w białym stoku, prawie 12 stopni plus 12 oczywiście pokazują termometry. Najchłodniej w zakopanym tutaj zaskoczenia nie ma, ale też powyżej 0 plus 1. Dzisiaj temperatura od 10 do 14 stopni na przeważającym obszarze Polski, oczywiście chłodniej w górach. No i tradycyjnie chłodniej nad morzem Ale nad morzem nie będzie śnieg padał, a w górach śnieg będzie sypał I sypał i sypał i dlatego w tych Tatrach, uwaga, zamknięte szlaki Wiecie Państwo o co chodzi, bo wszyscy tym głośno mówią Jeżeli chodzi o resztę Polski Na południowym wschodzie i na południu tych chmur Najwięcej i tam może pojawić się deszcz Albo mrzawka, na pozostałych obszarach Te chmury będą powoli, powoli znikać Nawet jakich było więcej rano To wyjdzie takie błękitne niebo Albo niewielkie chmurki i sporo słońca A my teraz wędrujemy do Zajączkowa Zajączków. Pasuje, prawda? Przed świętami. Dolnośląskie. Tomasz Zdechlik, regionalista. Dzień dobry. Dzień dobry. W Zajączkowie dzisiaj słonecznie i do 12 stopni. U nas zające to prawdziwa wizytówka naszej wsi. Stoją dosłownie na każdym kroku. Przy drogach, przed domami i na placach i w ogrodach. Każdy jest inny, wykonany własnoręcznie przez naszą mieszkankę. Mamy między innymi zająca śpiocha, młynarza czy turystę. Dzięki nim nasza wieś od razu ma wyjątkowy, bardziej radosny charakter. Co roku organizujemy uroczystość, podczas której wręczamy ręcznie robione zające tym, którzy aktywnie pomagają naszej społeczności, a także tym, którzy u nas nie mieszkają, ale nas wspierają życzliwością. Dzięki tym zającom, zajączków jest rozpoznawalny i niepowtarzalny. Przyjeżdżają do nas ludzie, żeby zrobić sobie zdjęcia i poczuć ten wyjątkowy klimat. Zajączki, województwo dolnośląskie, zajączków. O, tak będzie teraz dokładnie. Doktor Agata Koncia się kłania i redaktor Małgorzata Tułowiecka. A to w środę, poradnik językowy. Temperatura w Warszawie, plus 10 barometr, 1001,6 jeden ciśnienie spada i to cały czas. Cztery pory roku. Krystyna pyta, czy rozwiązanie w konkursie jest, bo jakby co to ona z tego multi nie chętnie by sobie wzięła. Pani Krysiu, już jest dobre rozwiązanie. Za parę minut powiem kto, więc y, proszę trzymać y, swoje umiejętności. Może w tej sytuacji na jutro, bo będzie kolejny konkurs, a może nie na przyszły tydzień. O, tak będzie lepiej, Przez jutro jest Wielki Piątek, to nie. To się rozpędziłem w przyszłym tygodniu. Teraz czas na naszą powieść. Lektury jedynki. I tutaj, droga pani Krystyna, pani imienniczka występuje w tej powieści. Krystyna, ale ta powieściowa, postanowiła poprosić swojego wnuka o pomoc w odkryciu miejsca, gdzie został nagrany pewien intrygujący filmik. Posłuchajmy czwartego fragmentu: Kryminału horroru Anny Kańtoch. Zima pożegnanych. Czyta Anna Ryźlak. Jeremi, zgodnie z obietnicą, zjawił się wieczorem. Niemal dokładnie o siódmej. Zuza często się spóźniała, za to jej brat był zaskakująco punktualny. Kolejna różnica między dwójką wnuków Krystyny. Śnieg pada, oznajmił radośnie, zdejmując kurtkę. Przez krótką chwilę widziała w nim chłopca sprzed kilkunastu lat, który zaśmiewał się do rozpuku, gdy ciągnęła go na sankach. Zaraz jednak spoważniał i z powrotem zmienił się w młodego mężczyznę. Do jutra i tak pewnie nic z niego nie zostanie. Dorzucił lekceważąco, jakby wstydził się swojego entuzjazmu. Zaprowadziła go do pokoju, w którym czekał włączony laptop. Może ty będziesz wiedział, gdzie zostały nakręcone te dwa filmy. Pewnie nie podasz mi dokładnego miejsca, ale jeśli uda ci się zgadnąć kraj, to już będzie jakiś sukces. Gdy zajął miejsce przed ekranem, Krystyna wyjrzała przez okno. Jej wnuk miał rację. Znowu padało. Miękkie, białe płatki sunęły bezszelestnie przez ciemność niczym armia przedświątecznych duchów i ginęły wchłonięte przez grudniowe błoto, jakby nigdy ich nie było. Jeremi miał też rację pod innym względem. Za kilka godzin po śniegu nie pozostanie ślad. – I jak? – zapytała, odwracając się w stronę chłopaka. – Potrafisz coś z tego wywnioskować? Mm, – Z pierwszego filmiku nie – Przyznał. Taki las może rosnąć gdziekolwiek, ale na drugim jest już parę charakterystycznych punktów. Na przykład te słupy energetyczne, widzisz? To się nazywa Holy Pole. Mają podłużne otwory na całej długości. Takie są tylko na Węgrzech, w Rumunii i w Polsce. Szkoda, że krzaki zasłaniają podstawę. Na Węgrzech i w Rumunii te otwory schodzą do samej ziemi, ale w Polsce zazwyczaj zaczynają się trochę wyżej. – Skąd ty wiesz takie rzeczy? – wzruszył ramionami. – Wciągnąłem się w czasie pandemii. Wszyscy siedzieli w domach. Jest taki jeden facet, Rainbold. Oglądałem jego kanał na YouTubie. Później trafiłem na Grafa, a przez Grafa sam zacząłem się w to bawić. W internecie są całe strony ze zdjęciami elementów charakterystycznych dla różnych krajów. Jak chcesz, mogę ci podesłać linka. – Czyli to Polska, Węgry albo Rumunia, tak? Polska. Tutaj widać kawałek przydrożnego słupka z czerwonym odblaskiem. Takie z kolei występują tylko u nas. I czasami w Ukrainie, na Zakarpaciu. Spodziewała się tego, prawda? Od początku zakładała, że filmy nie zostały nagrane w Kanadzie czy w którymś z krajów skandynawskich, tylko gdzieś w Polsce. A jednak potwierdzenie tych podejrzeń ścisnęło jej gardło. Bo to oznaczało, że nie mogła tak prosto zrzucić z siebie odpowiedzialności za bezpieczeństwo młodej blondynki. Czy tej kobiecie coś grozi? Myśli Jeremiego musiały biec podobnym tonem. Anna Ryźlak przeczytała czwarty fragment książki Anny Kańtoch, Zima pożegnanych. Powieść i audiobook ukazał się w wydawnictwie Marginesy. Czy Krystynie uda się odnaleźć blondynkę z filmu Miłosza Najdera? Tego dowiemy się we wtorek po świętach. Jedynka. Polskie Radio. Bo chodzi o to by od siebie nie ufaj za daleko Jak te dwa łyse kamienie nad rzeką Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać Co mu to drugie powiedzieć? Chcę do ucha, że po mojej głowie Czasem się ich boję Chodzą słowa nie do powiedzenia Nie do powiedzenia Chodzą słowa nie do powiedzenia Nie do powiedzenia Ciebie Nie upaść za daleko, kiedy długo drugie nie widzi pierwszego, bo gdy siedzi człowiek samemu z czarnymi myślami, człowiek rzuca słuchawkami, rzuca słuchawkami. Bo chodzi o to, by od siebie Nie upaść za daleko Nawet jeśli czasem między nami Wykipi mleko Choćbyś nawet i wieczorem Zasypiała, zdołowana Chciałbym ci zaśpiewać z rana Móc ci zaśpiewać z rana Kochana, dzień dobry Kocham cię Już posmarowałem tobą chleb Dzień dobry Kocham cię Nie chcę cię w się pytacie, skąd będzie sobotnie jedyne takie miejsce, skoro to Wielka Sobota. Będzie Złowicza. Patryk Bedliński zrobi dla Państwa tę audycję, a jutro Wielki Piątek Sława Mięczyska poprowadzi program o szczegółach za chwilę. Teraz szukamy osoby, która dobrze rozwiązała nasz konkurs. A to nie było dzisiaj łatwe. Katarzyna Stomaszowa napisała tak. Panie redaktorze, kilka lat temu kupiliśmy z mężem dom od byłego kulturysty, starsze małżeństwo i długo nie wchodziliśmy na strych, a tam ten cały osprzed był zakurzony. I bo już się teraz za to zabrał, wie pan co się dzieje. Czy chodzi o siłownię w waszym konkursie dziś? Tak, pani Katarzyno Stomaszowa, chodzi o siłownię. Pozdrowienia dla pani i dla męża, zapraszam na jutro o 4 pory roku w radiowojedynce. 1. Sława Bieńczycka poprowadzi program, będzie o świętach które nie muszą być perfekcyjne. Ważne, żeby były dobre. Wszystkiego najlepszego. Do usłyszenia.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 Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Dzień dobry. Pas awaryjny jest obecnie dostępny dla kierowców jadących a dwójką trasą łódź Warszawa i dojeżdżających do Warszawy i chcących wjechać węzłem Konotopa. Do Warszawy właśnie. Po poważnym wypadku na trasie między węzłami pruszków Konotopa zamknięta była zupełnie jestnia prowadząca w stronę centrum Warszawy i dwa pasy w stronę Łodzi. Teraz bez problemów jedziemy w kierunku łodzi, a tylko pasem awaryjnym w stronę centrum miasta. I dalej na S8 i S2. Czyli na trasy, na które wprowadza nas węzeł Konotopa. No i uwaga, bo przed węzłem Konotopa, czyli przed wjazdem do Warszawy od strony Łodzi jadąc, mamy duży korek. Cały czas utrzymuje się około 5-kilometrowy, no bo jak wspomniałam, dostępny jest tu tylko pas awaryjny. Korek zaczyna się w okolicach Pruszkowa, no i ciągnie po węzeł Konotopa. Poza tym w Warszawie na zwykle zakorkowanej osusemce ruch nie jest duży ani w stronę Wrocławia, ani w kierunku Białego Stoku. Trasa nie korkuje się. Korki mamy za to na A4 na Dolnym Śląsku, na odcinku między Legnicą a Wrocławiem. W stronę Wrocławia jedzie bardzo dużo aut i w kilku punktach kierowcy zwalniają. Tak jest przed Wądrożem Wielkim, następnie w okolicach Kostomotów i jeszcze raz zwalniamy między kątami wrocławskimi a Wrocławiem. I jeszcze S3, Dolny Śląsk, 293 km, między węzłami Legnica, Północ Legnica, Zachód. W okolicach węzła Legnica, Zachód mamy awarię samochodu ciężarowego. Auto stoi w stronę Polkowic.